Nowiny 21 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną w studio Marek Mazurkiewicz. Witam. Pogoda zrobiła się taka bardzo wiosenna. Ciepło i deszczyk pada. E, i, ale też w studiu mniej ludzi i w, w naszej audycji e, okazało się, że e, są inne zajęcia ciekawsze niż siedzenie w radiu albo przed mikrofonem. Gdzieś mi się zajmują częściowo. Coś ciebie słabo słychać? Nie słabo słychać. <coughs> Przepraszam. A teraz? A Teraz, o, teraz chyba dobrze. Okay mi się trzeba zajmować, tak? Są też inne ciekawe zajęcia. Cisza wyborcza zaczęła trwać, więc może jednak ktoś będzie nas słuchał. A tematów mamy mało, bo no, kampania wyborcza przykryła dużą część uwagi wszystkich, nie tylko wikipedystów myślę i, i dlatego pewnie tutaj też się mniej dzieje. Powiemy o konkursie Wiki lubi przyrodę, który trwa jeszcze przez tydzień. Jeszcze przez tydzień można przesyłać zdjęcia. O konferencji Wikimedia Polska i o roku obrzędowym z Wikipedią. To co, chyba zaczniemy, wyciszymy muzykę w takim razie. Konkurs Wiki Lubi Przyrodę to jest konkurs, który ma na celu zgromadzenie jak największej jak najlepszych zdjęć w repozytorium plików Commons Wikimedia Commons. Każdy kto wyśle tam zdjęcie ze specjalnego obszaru przyrody na terenie Polski, akceptując oczywiście licencję, która obowiązuje Wikimedia Commons, może wziąć udział w konkursie. A konkurs trwa od 1 do 31 maja 2015 roku. No i jak spojrzymy na statystyki... Aha, strona wikiprzyroda.pl. Na samym dole tej strony jest, jest link do statystyk i w tych statystykach widać, że zdjęć, jak, jak ładnie rosną te liczby zdjęć załadowanych. Dziw zdziwiony cały czas jestem, że tak wcześnie ten konkurs został ustanowiony, bo jeszcze przecież przez całe lato można by robić różne ciekawe zdjęcia. No właśnie, ja też myślałem o tym, że tak Wiki lubi zabytki, było pod koniec wakacji, więc to chyba lepszy termin. No ale cóż, Pakistan na pierwszym miejscu jest w tej chwili, 7778 zdjęć, Niemcy 7306, Brazylia 6278, Ukraina 6108, to niespodzianka, Rosja 5488, Macedonia, Hiszpania, Francja i Polska 1778 1733 zdjęcia, więc jesteśmy w tej chwili gdzieś tak na nie wiem, 11, 12 miejscu tutaj, w tym rankingu. Ale jeszcze trochę czasu do końca. Jeszcze trochę czasu do końca i wiadomo, że pod koniec jest jak zwykle skok ładowania tych zdjęć. Oczywiście to nie muszą być zdjęcia wykonane w czasie właśnie od 1 do 31 maja, to mogą być zdjęcia wykonane wcześniej. Ważne, żeby termin załadowania tych zdjęć właśnie wpasował się w, tą, w, ten, w ten termin między 1 a 31 maja. E, można obejrzeć oczywiście zdjęcia, które są tutaj załadowane już w kategorii Images from Wiki Love's Earth 2015 in Poland 2015, powinienem powiedzieć. I no właśnie te wszystkie 1733 pliki są do obejrzenia. Można sobie włączyć nawet slideshow, jeśli ktoś ma tą funkcję włączoną, a chyba domyślnie... Ona nie jest domyślnie, domyślnie już jest chyba włączana. <kuh> Także można sobie wyświetlać po prostu na ekranie kolejne zdjęcia. Niektóre się powtarzają. Zbliżenia troszkę bliższe, troszkę dalsze, kadrowane te zdjęcia. Bardzo pięknego bażanda znalazłem. Tylko obawiam się, że on się nie będzie kwalifikował do konkursu. No może jest na terenie chronionym, jakimś. Yy, obszar specjalnej ochrony ptaków yy, Dolina Środkowego Bugu, więc jest. A no, to, no to może, myślisz, jednak się że, kwalifikuje. że to się kwalifikuje. Mhm. No ale właśnie zdziwiły mnie takie zdjęcia, które są fragmentami innych zdjęć, które też są załadowane. Zobacz tutaj na przykład te dwa zdjęcia. Mhm. Ewidentnie to jest skadrowane to zdjęcie. Mhm. A licencja przecież umożliwia użytkownikom kadrowanie zdjęć. No tak, ale po prostu ładujący postanowił sobie w dwa zgłosić do konkursu jakby jako, jako kadr, no tak. więc czemu nie? No czemu nie? E, troszkę inny kadr, rzeczywiście może inaczej to wygląda, inna kompozycja. Tutaj jest osoba fotografująca chyba też na zdjęciu, tak mi się wydaje. No. Jest, tak. Mhm. E, piękne zresztą. No tak i to oddaje skalę wtedy, bo tak to, jak jest bez tej osoby, no to nie widać, jakie te korzenie są. Tutaj takie olbrzymie korzenie dużego drzewa. E, no, można w łatwy sposób załadować te zdjęcia poprzez stronę właśnie wikiprzyroda.pl. Tam jest mapa. Na tą mapę trzeba kliknąć przed załadowaniem zdjęć wybrać miejsce, w którym było zrobione zdjęcie. Jeśli ono się wpasowuje w ten obszar, jeden z obszarów, który objęty jest konkursem, no to wtedy po prostu od razu będzie w odpowiedniej kategorii, odpowiednio opisane. Oczywiście to nie znaczy, że już nie trzeba go dalej opisywać, trzeba nadać tytuł, trzeba... Opisów nigdy dość, bo na komuś strasznie trudno coś znaleźć, więc ja gorąco zachęcam do jak najdokładniejszego opisywania materiałów na koniec. No i można też dodatkowe kategorie opisać oczywiście, żeby też łatwiej później było znajdować. Można w jakimś innym języku opisać, jak ktoś ma taką ochotę. No tak. I tych zdjęć rzeczywiście 1733, no to już całkiem nieźle. To nawet jest już spora galeria. Trudny będą mieli wybór znowu jurorzy konkursu. No ale to dopiero po, no może pod koniec właśnie wakacji będzie można zrobić już wystawę. Dzięki temu, że konkurs zakończy się 31 maja. A przez całe wakacje można robić zdjęcie na przyszły rok, bo podejrzewam, że też warto by było taki konkurs zorganizować. No, jak, nawet przy tej liczbie to już, już jest wystarczająco, że to jest dużo zdjęć. Mhm. No tak naprawdę to jest olbrzymia liczba zdjęć z Polski przyrodniczych, które każdy może wykorzystać do jakiejś publikacji, może dowolnie nimi dysponować, pod warunkiem, że poda autorstwo oczywiście. Także zachęcamy, do 31 maja można wysyłać zdjęcia, adres strony internetowej wikiprzyroda.pl. Tutaj udało się uzyskać łatwy adres, który wpada w ucho i łatwo go zapamiętać, od razu wklepać też można. No to pierwszy temat Wiki lubi przyrodę. Konferencja Wikimedia Polska 2015 odbędzie się w Gdańsku pomiędzy 12 i 14 czerwca. Z tym, że 12 to takie przyjazdy będą chyba tylko w piątek. No i integracja, co jest bardzo istotne podczas no tak, takiej konferencji. No piątki chyba nigdy nie, nie ma nie zaplanowane takie z formalnych funkcji. No jest integracja zakwaterowanie w hotelu. No tak, ale w sensie nie ma wykładów. O. No, ale kolacja, integracja członków społeczności, projektów, no to jest bardzo istotne. Myślę, to jest bardzo istotna część takiej konferencji. Te kuluarowe rozmowy, spotkania, no i warto jednak poświęcić na to czas, bo potem, jak już są wykłady, no to często sporo osób wychodzi na zewnątrz, żeby sobie porozmawiać, a właśnie ten dwunasty wieczór od dziewiętnastej do późna w nocy to jest chyba dobry moment, żeby właśnie takie spotkania odbyć. Później od 9 do 11 wykłady jeszcze nie są opisane dokładnie, ale cztery wykłady będą po 20 minut yy, każdy. Przerwa kawowa, drugi panel, yy, no i walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska o godzinie 12 zacznie się, a skończy się dopiero gdzieś około godziny 17 18. Ceremonia rozdania nagród pro Wikimedia, o której mówiliśmy już o tej nagrodzie, w Europejskim Centrum Solidarności o godzinie 19 do 20. I kolacja grill, miejsce do ustalenia. Zależy pewnie od pogody, czy to się uda na zewnątrz zrobić, czy nie. Zależy pewnie też od ilości chętnych. Mhm. No i kolejny dzień to już taki y, niedziela, 14 maja, od 9 do 12 y, wykłady i obrady. I potem od 12 do 14 też przerwa obiadowa o 14 do 15. No i tak po 15 będziemy już wracać. Mamy już pełny samochód ludzi, także być może uda się nagrać audycję jakąś specjalną, tak jak w zeszłym roku, jak wracaliśmy z Poznania, to dwugodzinna taka audycja została nagrana i fajny, fajnie się tego słucha nawet po, po roku. Będzie z nami kilka interesujących, bardzo osób, więc będzie o czym rozmawiać, myślę, mm -hmm. o przemyśleniach. Tutaj widzę na tym, na stronie konferencji, że Halibut się zgłosił. I kto jeszcze? Julia Koszewska. A, okej, okay. super. Ja ją dopisałem, bo ona się zgłosiła na Facebooku. Takiej było wygodniej chyba, mm -hmm. jak zwykle. Tak samo te zdjęcia znalazłem przez, prawie przez Facebook, ale nie, przez blog stowarzyszenia. Właśnie, jeszcze wracając do bloga stowarzyszenia, blog... Wikimedia.pl. On od jakiegoś czasu ożył, od czasu jak mamy koordynatorów i zatrudnione osoby w biurze prasowym. Marta Malina Moraczewska 22 maja opisała, co się dzieje w projekcie Rok Obrzędowy z Wikipedią. No, a dzieje się dużo, bo nagle terminy zaczęły gonić bardzo dobrze. Jak widać, terminy są ważną częścią każdego z projektów. A skoro to jest rok obrzędowy, więc ten no już taki półmetek prawie mamy tego roku, trochę materiałów udało się zgromadzić i na szczęście udaje się coś, co jest dość trudne, czyli zmobilizować uczestników takiego projektu, żeby te materiały przekuli na konkretne już efekty. Mm -hmm. I są już konkretne efekty, bo właśnie w tym artykule Rok obrzędowy z Wikipedią w terenie Marta opisuje, co już można zobaczyć, jakie zdjęcia, jakie artykuły powstały. Klara Sielicka, Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, tutaj koordynuje od strony właśnie muzeum cały projekt. No i muszę powiedzieć, że fajnie te hasła się rozwijają i rzeczywiście zgodnie z zasadami Wikipedii. Są tam drobne problemy techniczne, ale szybko usuwane. A jak z e, no To Nie mów tak po chińsku do mnie. E, jak się udało poradzić sobie z problemem twórczości własnej, który, która w Wikipedii jest zakazana? No Udało się, dlatego że chyba to pierwsze spotkanie, które, które mieliśmy, to dużo wyjaśniło i potem już było raczej tak na zasadzie, a czy tak można napisać? I czy, i czy to może być? No mówiliśmy, że właśnie źródła muszą być podawane, że nie można tworzyć jakichś esejów albo wspomnień, tylko to muszą być, no, wszystko rzeczowe, bardzo jakieś artykuły, chociaż chciałoby się, prawda? Chciałoby się i właśnie bardzo fajne są wspomnienia uczestników tego projektu. Bardzo fajnie się je czyta. Gdyby mogła powstać jakaś książeczka z tego albo książka na koniec projektu jest coś takiego przewidziane, także być może... Ona też będzie potem źródłem dla, mm -hmm. dla e, tych haseł, które są w Wikipedii, ale są też, no są właśnie taką twórczością, też już taką... impresjami takimi osobistymi i bardzo fajnie się to czyta, także zajrzyjcie. Jest tutaj też film e, Siwki w Chobienicach, który ja nagrałem podczas e, pobytu w Chobienicach właśnie. Można już go sobie obejrzeć, on jest na wolnych licencjach. Mamy tylko kłopot z załadowaniem go do commons, bo tam ciągle to ograniczenie 250 megabajtów i obowiązuje nawet dla filmów, a ten film trwa troszkę, chyba około 10 czy 15 minut, więc... mhm. A ty nie masz uprawnień? Wydawało mi się, że kiedyś dostawałeś uprawnienia czy to tylko czasowo? Nie, ja nie miałem uprawnień do takich większych okay. plików. No, korzystam z innych po prostu. Tutaj akurat ten film jest umieszczony na YouTube z licencją Creative Commons, uznanie autorstwa, bo tam innej nie można, no ale, ale miał być w założeniu ten film właśnie na takiej licencji, więc wszystko jest dobrze. Teraz wypadałoby, żeby ktoś, kto ma uprawnienia, po prostu przekopiował go do Commons. Tak, to by było pożytecznym plik, plik OGV mogę podrzucić, bo zrobiłem konwersję, także jest, jest zrobione. I, I to jest tylko kwestia kilku kliknięć. Dla mnie to jest jakieś nie do przeskoczenia załatwienie takiej zgody. Marta próbuje właśnie coś załatwić w tej dziedzinie, żeby muzeum mogło wrzucać też swoje materiały, no bo, mhm. wiesz, no dociera się do takiej granicy i, i nagle nie da się tego przeskoczyć, a szkoda, bo materiałów jest bardzo dużo tak. w Muzeum Etnograficznym. Rozmawiałam ostatnio z kolegą właśnie, który mówił, że w Muzeum Etnograficznym jest olbrzymie archiwum materiałów, które mhm. Są na taśmach magnetycznych, albo na taśmach filmowych. Na tych, które się rozpadają. Na tych, które się rozpadają. I teraz e, wypadałoby stworzyć kolejny projekt, <gry> który by to archiwum zdigitalizował, przy, przynajmniej. Mhm. Przynajmniej doprowadził do takiej formy, żeby, żeby nam to nie zginęło z czasem. Czy ktoś te materiały wykorzysta do jakichś publikacji? Czy do, czy do opublikowania bezpośrednio w internecie, to jest oddzielna rzecz. Natomiast no, ważne, żeby one nie zginęły, tak jak swego czasu Polskie Radio uchroniło przed takim losem nagrania Radia Wolna Europa i są one dostępne na stronach Polskiego Radia, no to, to wypadałoby tutaj z tymi materiałami też coś zrobić. Ale no, jak wiadomo, muzeum nie jest bogate, nie ma na to funduszy, pracowników też ma niewielu i, i, no, i robimy, co możemy I, i muzeum myślę też dużo wysiłku wkłada w to, żeby zachować to, co już zostało stworzone. Przy okazji jest na stronie polskiego radia.pl rozmowa z Martą Moraczewską na temat właśnie projektu Rok obrzędowy z Wikipedią. Ja tutaj wrzucę też linka do notatek naszej audycji. Niestety Polskie Radio zam jest zamknięte, bardzo nawet nie udostępnia możliwości pobrania, już nie mówiąc o jakichś licencjach. No pobrania nie, ale można odsłuchać, można sobie wrzucić do playlisty Polskiego Radia i sobie odsłuchać w późniejszym czasie na przykład, albo, no jest w każdym razie dostępne, no to już jest duży krok naprzód wydaje mi się jednak. Okej. Okay. Wydaje mi się, że trzeba, prawda, kolejne, walczyć o kolejne kroki, tak? tak że... To, jak widać, idzie swoim torem <grym> i w dobrym kierunku. Tak samo z tymi nagraniami Radio Wolna Europa. No, można by było um, zastanawiać się, czy one nie powinny być od razu udostępnione na wolnych licencjach. No ale... Ale samo zdigitalizowanie już jest dużym krokiem naprzód. No bo gdyby tego Polskie Radio nie zrobiło, to byśmy nie mieli potem czego uwalniać. Nie no byłoby tak. czego uwalniać. A teraz jest, jest to zarchiwizowane i kwestia tylko zmiany ewentualnej licencji na te, na te pliki. A z tego co wiem, to umowa trójstronna, bo to trzy organizacje brały w tym udział, w tym digitalizowaniu. Mhm. Ta umowa dobiega końca która umożliwiała im tylko y, zarządzanie tymi plikami mhm. i czerpanie korzyści Aha. z tych plików. Co będzie dalej? No to zobaczymy. Trwają też rozmowy z Polskim Radiem na temat uwolnienia niektórych nagrań. Listy ciągle jeszcze nie zamknęliśmy tych artykułów, które wymagałyby jakiegoś zilustrowania dźwiękiem z Polskiego Radia. No i stworzymy taką listę i prześlemy prośbę do, do archiwum Polskiego Radia, żeby udostępniło nam te nagrania, które będą ilustrować. O, muszę to wyłączyć niestety, żeby to ilustrować, te, te hasła, które no, fajnie byłoby właśnie zilustrować w ten sposób. No i cóż, rok obrzędowy. Co jeszcze możemy o roku obrzędowym powiedzieć albo o konferencji? Chyba na dzisiaj to wszystko tak dzisiaj. Tak mi się wydaje. Skromny mm -hmm. program. W sprawach organizacyjnych na stronach konferencji można sobie w dyskusji do, do tej strony zaproponować wyjazd, żeby wspólnie jechać. No właśnie tak zrobiliśmy, bo będziemy jechać z Warszawy moim samochodem. No i właśnie Marek i Krzysiek. I Julia zgłosili się, że chcą jechać razem. Zawsze to i przyjemniej i, i taniej. I mniej CO2 tak. w atmosferze. My już nie mamy miejsca, ale może ktoś jeszcze będzie jechał. No na pewno sporo osób jeszcze jedzie przecież. W sensie samochodem samochodem, myślę, że też. Warto to zrobić, bo to jest zawsze więcej czasu na takie rozmowy, a ich chyba nigdy dosyć. Tak mi się wydaje. Na pewno. Co jeszcze? No to chyba wszystko. W takim razie rzeczywiście krótka audycja nam dzisiaj wyszła, no ale nie musimy się napinać, żeby 45 minut koniecznie wykorzystać. Przypominam, Jak, jak ktoś uważa za krótko, to proszę nam podsyłać tematy. Najlepiej w ogóle przyjść tutaj albo się połączyć no i właśnie. porozmawiamy. To jest do zrobienia. Jesteśmy w studiu Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie. Spotykamy się zazwyczaj w soboty około 12.00. Potem omawiamy trochę tematów, tak offline jeszcze, a potem uruchamiamy audycję, łączymy się z hangout, przez hangouta z tymi, którzy nie mogą być tutaj w Warszawie. Szymon dzisiaj jest w Lyonie na Hakatonie, ale nie uda mu się połączyć, może opowie nam coś za tydzień, co tam się działo. Wojtek pędził ze swoim synem na wycieczce do LEGO. Do, z klockami LEGO. Chyba na Warenie. Warenie jest tam na dużym stadionie. Nie wiem, nie to wystawa Lego. E, no, cóż, a pozostali to tak e, pewnie też spędzają w jakimś przyjemnym środowisku e, sobotę. Także zapraszamy. Notatki są na stronie nowiny.podcasty.info. notatki. Wszystkie podcasty i audycje nasze są właśnie do pobrania z tej strony. Zapraszamy do śledzenia. Mamy też strumień radia internetowego. Można po prostu wpisać wikiradio.org i odsłuchać to, co mamy do zaproponowania w strumieniu. A tam coraz bogatsza ta ramówka nie jest jeszcze jakaś taka mocno zapełniona. To czy ktoś chciał coś nagrać, to też zapraszamy. Zapraszamy. Jeśli to będzie na jak, którejś z otwartych licencji, to chętnie y, z, przyjmiemy do ramówki. Dobrze, to wszystko. W takim razie żegnamy was do usłyszenia za tydzień. Mówił do was Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Borys Kozielski. Do usłyszenia.